Jak wam minął ten tydzień? To co pisałem na grupie WhatsAppowej dla nas był trudny, ale dobry. Dziękujemy za wszelkie wsparcie, dowody miłości. To jest Kościół. Tydzień temu dzieliłem się słowem na temat nieba i myślałem sobie, że znów was zaskoczę, ale Paweł trochę zepsuł mi, bo... Ukradł mi kawałek mojego kazania. Paweł, jak mogłeś? Będę musiał się powtórzyć. Kto był, mam nadzieję, że pamięta. To przesłanie o niebie z Księgi Objawienia. Kto nie słuchał, będzie to wkrótce na stronie do odsłuchania. Chcę kontynuować. I obawiam się, że to będzie bardzo krótkie dzisiaj. I to nie jest jakiś chwyt. Ale tak chyba będzie. Ważne jest jednak, żeby to Duch Święty mówił do każdego z nas i zostawił to, co ma zostawić, a nie żeby wypełnić program, bo musimy do tej godziny pociągnąć. To zupełnie nie o to chodzi. Nasza prawdziwa Ojczyzna jest w niebie. Czym jest niebo? Trudno zrozumieć, ogarnąć. Biblia nam mówi, ale to są tylko pewne obrazy, które ilustrują, co tam się dzieje, jak to wygląda. Doświadczenie nieba musi być zupełnie inne. I stamtąd z nieba oczekujemy powrotu Pana Jezusa, który jest naszym Zbawicielem. Tak jak was znam, wiem, że kochamy Go, tęsknimy, a oczekując na Jego powrót staramy się poznać i zrozumieć wolę Bożą i wypełnić tą wolę. O Jego powrocie Mówi nam Słowo Boże w kilku miejscach, szczególnie ostatnia księga Nowego Testamentu, nazywana Księgą Objawienia Świętego Jana albo Księgą Apokalipsy. Ale ten tytuł, Objawienie Świętego Jana może nie do końca jest poprawny albo dokładnie nie do końca jest precyzyjny. Tak naprawdę nie jest to Objawienie Świętego Jana, ale jest to Objawienie Jezusa Chrystusa. Jak mówi o tym werset pierwszy tej księgi. Objawienie Jezusa Chrystusa, czy od Jezusa Chrystusa. Jan był tylko adresatem tego objawienia, po to, aby mógł spisać to, co widział, to, co słyszał. Aby mógł przekazać to całemu Kościołowi. A więc, gdy czytamy objawienie świętego Jana, tak naprawdę czytamy objawienie Jezusa Chrystusa. I tego, co Bóg przez Niego Uczynił, czyni i czynić będzie. Kochani, dziś możemy doznawać i doświadczać działania nieba, ale tak naprawdę to są tylko przebłyski. Tak jak błysk flesza lampy przy robieniu zdjęcia, tak dzisiaj doświadczamy takich przebłysków. Działania nieba w postaci nawrócenia grzesznika, uwolnienia, cudu uzdrowienia, a nawet wskrzeszenia umarłych, darów Ducha Świętego. Cokolwiek się dzieje, to są zaledwie przebłyski. Lecz nadchodzi czas, i właśnie tak sięga o tym mówi, kiedy niebo z całą mocą zaingeruje w ziemską rzeczywistość. I to już nie będzie przebłysk, to będzie otwarta sceneria. A finalnie czytamy, że każde oko ujrzy, każde kolano się zegnie i każdy język wyzna. W samym centrum nieba, tak jak czytaliśmy w rozdziale czwartym, umiejscowiony jest tron, na którym według słów Jana, apostoła, siedział ktoś. Czytaliśmy o tym kimś, jak wyglądał, co symbolizują szlachetne kamienie, do których był podobny i wiemy, że tym kimś jest ktoś tytułowany także jako odwieczny i wszechmocny. To jest Bóg, Stwórca Wszechrzeczy. I ponieważ On siedzi na tronie, a nie na jakimś zydelku w kącie, pokazuje nam to, że On panuje nad rzeczywistością, nad biegiem rzeczy, nad dziejami. On jest i w Jezusie Chrystusie urzeczywistnił to alfą i omegą od początku do końca. I wypełni swój plan wobec ziemi i niebios. I ten piękny ktoś siedzący na tronie nie jest tylko teatralną ozdobą nieba. Choć takie wrażenie może robić na niektórych, ale jest panującym realnie królem. Czytaliśmy tydzień temu czwarty i piąty rozdział i siłą rzeczy musieliśmy pominąć w tym rozważaniu niektóre wątki opisu, a nawet sporo z nich. Zgodzicie się na pewno, że są one Zbyt bogate w treści znaczenie i w symbolikę, by móc omówić się w krótkim kazaniu. Ale dziś wrócimy do jednego obrazu z rozdziału piątego, o którym Paweł już co nieco powiedział. Sięgnijmy do tekstu, objawienie, rozdział piąty i najpierw wiersz pierwszy. W prawej ręce tego, który siedział na tronie, zobaczyłem zwój, inne przekłady mówią księgę, to jest to samo. Ten zwój był zapisany wewnątrz i na zewnątrz, a nosił siedem pieczęci. To są dwa ważne elementy. Ten zwój był w prawej ręce Boga, w Bożej prawicy. Biblijny przekaz, gdy używa tego zwrotu, prawica Boga mówi, że jest to coś bardzo ważnego. Bóg uniósł swoją prawicę. To znaczy, że jest to niezwykle ważny akt działania z jego strony. I po drugie, zwój ten był zapieczętowany aż siedmioma pieczęciami. Ten zwój, czyli taki rulon, zabezpieczony był w taki właśnie sposób. I aby go otworzyć w całości, trzeba było zerwać wszystkie siedem pieczęci. W tamtych czasach, w czasach panowania Imperium Rzymskiego dokumenty o szczególnej wadze, te najważniejsze z ważnych, sygnowane przez samych cesarzy pieczętowane były właśnie siedmioma pieczęciami. A więc współcześni czytając ten opis mogli rozumieć, że jest to coś niezwykle ważnego, skoro jest to w prawicy Boga i jest to zabezpieczone siedmioma pieczęciami. Przeczytajmy do czwartego wiersza. Zobaczyłem też potężnego anioła. Pytał on donośnym głosem, kto jest godny rozwinąć zwój i zerwać jego pieczęcie. I nikt w niebie, na ziemi i pod ziemią nie mógł rozwinąć zwoju ani do niego zajrzeć. Z tego powodu gorzko zapłakałem. Ogarnął mnie żal, że nie znalazł się nikt godny rozwinięcia zwoju i zajrzenia do niego. Co takiego było w tym zwoju? I dlaczego, jak czytamy potężny anioł, księga objawienia używa tego zwrotu tylko trzy razy, a czytamy w dziesiątkach miejsc o aniołach, które wykonują jakąś funkcję służebną, Wykonują Boże Polecenia, tylko trzy razy użyty jest zwrot Potężny Anioł. I dlaczego Potężny Anioł nie wykonywał jakiejś gigantycznej pracy, którą mógł przecież wykonać jako Potężny Anioł, ale jego zadaniem było być blisko Bożej Prawicy, być blisko zwoju zapieczętowanego siedmioma pieczęciami i wołał donośnym głosem. Kto jest godny otworzyć zwój, zerwać pieczęcie? Pomyślmy, jak niezwykle ważną kwestią był ten moment, skoro zostało nam to w taki sposób przedstawione. Nie wiemy, jak długo ten anioł wołał, nie wiemy, jak długo szukał, ale czytamy, czytaliśmy w wersecie trzecim, że sprawdzone zostały wszystkie sfery, w których istnieją jakiekolwiek istoty żywe. Czytamy o niebie, ziemi i podziemiu. A zatem możemy założyć, że anioł ten obiegł te wszystkie sfery. Sprawdził cały wszechświat. Wszechświat fizyczny i duchowy. I okazało się, że nie ma nikogo, kto mógłby w oczach Bożych być godnym tego, aby wziąć zwój i otworzyć go. Ten zwrot, kto jest godny, tłumaczyć możemy analizując to słowo, kto ma prawo, moc, autorytet. Rdzeń tego słowa godny w języku greckim nosi tą część dynamis, od mocy, od dynamitu. A więc kto ma moc, autorytet, prawo, kto jest godzien. I okazało się, że nikt nie ma prawa, mocy, autorytetu. My tak często prędko przechodzimy przez te wersety, Lecz zachęcam, żebyśmy dziś na chwilę się zatrzymali i tą scenę sobie wyobrazili. Jest coś dramatycznego w tej scenie. Widzę jakieś napięcie. Widzę rosnące w apostole poczucie beznadziei. W końcu Jan czytaliśmy gorzko albo głośno zapłakał. Był w niebie, widział Boga. Widział wspaniałości. Widział Bożą chwałę. Ale w tym momencie zaczął płakać. Dlaczego Bóg tak wyeksponował tę sytuację ze zwojem? Uważam, że z powodu treści zwoju, tego co w nim było, jest napisane. Bohaterem dalszej części tego rozdziału piątego jest omawiany już tydzień temu Jezus uosobiony w dwóch postaciach, jako baranek i lew. Pamiętacie to zestawienie? Lecz zauważmy, że cała ta prezentacja Jezusa nadal jest w kontekście zwoju. To nie jest tak, że już się zakończył temat zwoju i przechodzimy do osoby Jezusa. To jest nadal w tle, w kontekście tego zwoju. On nadal jest w Bożej prawicy, ale za chwilę znajdzie się w rękach Jezusa. Czytaliśmy piąty rozdział tydzień temu. Nie będę go powtarzać. Każdy z nas może ten tekst prześledzić wzrokiem. Kochani, tak wiele razy śpiewamy o tym, że Pan Jezus, Baranek Boży, Lew z Judy jest godzien wszelkiej chwały. I to jest wspaniałe, że możemy takie pieśni śpiewać. To jest cudowne. Znamy dziesiątki, a jakby dobrze poszukać pewnie setki pieśni, które mówią... Godzien nasz Panie z chwały, prawda? Grupa muzyczna kiwa głowami. Ale wysilam pamięć i trudno mi jej znaleźć. Jedna pieśń gdzieś mi się kołaczy, w której jest mowa o siedmiu pieczęciach. Gdzieś jest jedna. Robimy to w oderwaniu od tego niebiańskiego kontekstu. A przecież od tego właśnie zaczęło się wywyższenie Jezusa. W tym rozdziale. godzien jesteś. Godzien jesteś wziąć zwój, złamać jego pieczęcie, bo byłeś zabity, umarłeś i ożyłeś. A więc godzien jesteś po pierwsze otworzyć pieczęcie tej księgi, gdyż, gdyż wykonałeś wolę Bożą. Kochani, co takiego niezwykłego i ważnego jest w zwoju? Aby to zrozumieć, musimy przejść do następnych rozdziałów. Krótko przypomnę, Rozdziały 1 do 3 odnoszą się do tego, co było i co jest. Tak możemy rozumieć, że mówią również o teraźniejszym życiu Kościoła na ziemi. Rozdziały 4 i 5 przenoszą nas w scenerię nieba, w scenerię bardziej przyszłości. Natomiast rozdziały od 6 łączą niebiańskie kulisy z wydarzeniami na ziemi. Jednak celem tego kazania, nie obawiajcie się, nie jest żmudne studium biblijne, w jakie musielibyśmy wejść, by zrozumieć znaczenie siedmiu pieczęci, a potem jeszcze czterech jeźdźców, potem jeszcze siedmiu trąb, potem jeszcze siedmiu czasz. Już same te nazwy budzą w nas pewne zakłopotanie i być może nawet niektórzy z nas nie zdołaliby powtórzyć tego, co powiedziałem. Nie będę próbować. Ale ponieważ jest to też Słowo Boże dla Kościoła, jest to też Słowo Boże dla nas dziś, bez jakiegoś wielkiego zgłębiania się przeczytajmy razem rozdział szósty. To zajmie nam kilka krótkich minut, a zawsze coś w naszym sercu, w naszej pamięci zostanie. Nawet jeśli w tym momencie nie będzie to jasne, będziemy mieli jakiś punkt zaczepienia, aby zastanawiać się i szukać, Zrozumienia tego, co Bóg do nas mówi. A zatem czytam, rozdział szósty. Następnie zobaczyłem, jak baranek otwiera pierwszą z siedmiu pieczęci. Usłyszałem pierwszą z czterech istot. Przyjdź, wezwała niczym głosem grzmotu. Spojrzałem i zobaczyłem biały koń. Ten, który na nim siedział, dzierżył łuk, dano mu wieniec i wyruszył jako zwycięzca, aby zwyciężać. Gdy baranek otworzył drugą pieczęć, usłyszałem przyjść ze strony drugiej istoty. Wtedy wyszedł kolejny koń, był jaskrawo-czerwony. Ten, który na nim siedział, otrzymał pozwolenie odebrania ziemi pokoju, tak aby ludzie się nawzajem zabijali. Dano mu wielki miecz. Baranek otworzył trzecią pieczęć. Trzecia istota przemówiła przyjdź. Zobaczyłem, że wystąpił koń kary. Ten, który na nim siedział, trzymał w ręku wagę. Spośród czterech istot zabrzmiał głos. Litr pszenicy za denara, trzy litry jęczmienia za denara. Oliwy i wina nie marnuj. Kiedy baranek otworzył czwartą pieczęć, czwarta istota przemówiła przyjdź. Zobaczyłam, że wyszedł koń sinozielony. Ten, który na nim siedział miał na imię śmierć. Świat zmarłych nadciągał tuż za nim. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi. Mogli zabijać mieczem, głodem, zarazą i przez dzikie zwierzęta ziemi. Po otwarciu przez baranka piątej pieczęci zauważyłem poniżej ołtarza dusze zabitych za Słowo Boże i za świadectwo, które składali. Zawołały one donośnie. Władco święty i prawdziwy, jak długo jeszcze ma to trwać? Czy nie zamierzasz sądzić mieszkańców ziemi? Czy nie wymierzysz im kary za naszą krew? Każdej z tych dusz dano białą szatę. Powiedziano im też, że jeszcze przez pewien krótki czas mają odpoczywać, aż się dopełni liczba ich braci, którzy podobnie jak oni byli sługami i podobnie mieli ponieść śmierć. Patrzę dalej. Baranek zdjął szóstą pieczęć. Wtedy doszło do silnego trzęsienia ziemi. Słońce pociemniało jak włosienica. Cały księżyc przybrał barwę krwi. Z nieba na ziemię zaczęły spadać gwiazdy, jak niedojrzałe figi, gdy rozszalały wiatr targa figowcami. Niebo zostało zwinięte jak zwój, a każda góra i wyspa usunięta ze swego miejsca. Królowie ziemi oraz dygnitarze, wodzowie, zamożni wpływowi, wpływowi każdy niewolnik oraz człowiek wolny, ukryci w grotach i rozpadlinach, wołali do góry i skał, padnijcie na nas, ukryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka, bo nadszedł wielki dzień ich gniewu i nikt nie zdoła przeżyć. O, bardzo ciężki tekst, prawda? Dużo łatwiej czyta się, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał. Dużo łatwiej czyta się, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, Dużo łatwiej czyta się nawet te napomnienia, bez przestanku się modlcie, w miłości nie ustawajcie. A tutaj czytamy, jakbyśmy oglądali jakiś film z pogranicza fantazy i horroru. Jak powiedziałem, nie będę wchodzić w omawianie tego, o czym w tej chwili czytaliśmy. Formuła naszych niedzielnych spotkań nie jest do tego dostosowana. To jest tekst na solidne studium biblijne w skupieniu, z otwartym notesem, z możliwością zadawania pytań. Jednak, kochani, zalecam każdemu dziecku Bożemu, każdemu wierzącemu, każdemu z nas, być przynajmniej raz w życiu, być może i, i, i raczej z pomocą przystępnych komentarzy, Pewnych objaśnień, które są opracowane przez ludzi pełniących funkcję nauczycieli w Kościele, abyś zmierzył się z przesłaniem tej księgi. Przecież to jest księga skierowana do nas wszystkich. I nawet jeżeli odstraszyły nas te opisy, tych jeźdźców, tych plag, tych klęsk, to jest nadal słowo skierowane do Kościoła. I po to Jan je otrzymał. Abyśmy mogli do Niego sięgać. A więc chociaż raz w życiu spróbuj, zachęcam Cię. A zobaczysz, jak będziesz ubłogosławiony, ubłogosławiona poprzez zapoznanie się z tą księgą. Nawet jeśli nie wszystko będzie do końca jasne i jednoznaczne. Kochani, to na czym dzisiaj mi o wiele bardziej zależy, to jest to, abyśmy skierowali wzrok na Jezusa. Sprawcę i dokończyciela wiary. Tego, który był barankiem i lwem i także tego, który jest godzien, był godzien, wziąć zwój, zerwać jego pieczęcie i abyśmy nieustannie na naszego Pana mieli skierowany wzrok. Zarówno w tej sytuacji, kiedy Jezus litował się nad jawną grzesznicą, jak i w tej sytuacji, kiedy rozkazuje czterem jeźdźcom, aby wruszyły. To jest nasz Pan, który doprowadzi do końca bieg rzeczy. A koniec Księgi Objawienia mówi nam, jaki to będzie koniec. Jak wspaniały i jak cudowny. I zależy mi na tym, abyśmy zdali sobie dobitnie sprawę, kto i dlaczego jest godzien wszelkie chwały. To jest nasz Pan Jezus. Godny jesteś wziąć zwój, zdjąć jego pieczęcie, gdyż byłeś zabita swoją krwią, nabyłeś dla Boga ludzi z każdego plemienia, języka ludu i narodu. Uczyniłeś ich dla Boga królestwem i kapłanami, będą oni królować na ziemi. A większość starych przekładów mówi, uczyniłeś nas królestwem i kapłanami i będziemy królować na ziemi. Jest to bardziej ukierunkowane osobiście do nas. A potem kolejny tekst. Godny jest zabity baranek wziąć moc i bogactwo, mądrość i siłę. Cześć, chwałę i uznanie. A potem temu, który siedzi na tronie oraz barankowi. Uznanie i cześć, chwała i moc na wieki. A całe niebo na te słowa powiedziało Amen i cały Kościół na te słowa mówi Amen.